Nie mów nikomu, to tajemnica. Skojarzenia Deszcz Krople pod, Zapach Skóra Dotyk Dłoń Palce Kciuk Ocena Szkoła Uczniowie. Nauka, studia, beztroska, dzieciństwo, radość, uśmiech, usta, pocałunek, przyjemność, seks, orgazm, błogość, lenistwo, sen, koszmar, horror, film. Kino, popcorn, jedzenie, kuchnia, czajnik, kubek, herbata, kawa, poranek, praca, dorosłość, obowiązek, zadania, matematyka, dodawanie, suma, pieniądze, zakupy, zmęczenie, ziewanie, nuda. Szarość, zmierzch, świeczka, noc, łóżko, piżama, szlafrok, kąpiel, prysznic, czystość, niewinność, dziewica, gral, król Artur, rycerze, miecz, walka, wojna, śmierć, kosa, żniwa, Zboże, siano, snopki, wieś, zieleń, las, drzewa, liście, jesień, deszcz.